obserwujemy, że ciągle ten wolumen zamówień rośnie ciągle, wcześniej niektórzy nie, robili zamówienia przesezonowe na pół miliona, I się zastanawiali, czy nie przesadzili, czy to nie jest za dużo, czy to sprzedało, teraz na 2 miliony robią, to jest cztery razy tyle, co wcześniej, I się nie, nie zastanawiają. Tak, tak. To prostu... czyli tylko daj i ciekawe, czy się wyrobicie robicie przed sezonem. No bo wiadomo, że jak rolnik nie dostanie maszyny o odpowiednim czasie, to mu przed pierwszym pokosem tak zwanym, to potem może być już niepotrzebne.